Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterką tego odcinka będzie Karolina Bobilewicz. Dzień dobry, dobry wieczór Karolino. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że znalazłaś do nas czas. Zapolowałem na Ciebie, bo bardzo chciałem, żebyś przyjechała do nas do Trójki i opowiedziała o sobie. Znalazłem Cię w internecie, w mediach społecznościowych. Tam robisz małą furorę. Zastanawiałem się, pytałem Cię wręcz jak Cię przedstawić, czy jesteś twórcą internetowym, czy artystką, bo... Powiem też, że jesteś zaangażowana w ten świat i jesteś artystką. Tak, duszą, ciałem i wykształceniem jestem artystką. Gdzie skończyłaś Akademię Sztuk Pięknych? Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mhm. Nawet byłam na dwóch kierunkach przez chwilę, kiedy była pandemia, to stwierdziłam, że sobie wykorzystam ten czas i zdalnie byłam na grafice, a tak... Czynnie, że tak powiem, byłam na rzeźbie. Kojarzycie z Krakowem. To co ty, jak to się wydarzyło, że ty w Pendolino wsiadłaś i pojechałaś do tego Gdańska? Sytuacja rodzinna po prostu była nie do wytrzymania w mm. moim wypadku i chciałam w ogóle pojechać za granicę na studia, robić biżuterię w Danii, bo tam uczą i robić biżuterię i sprzedawać ją. To pomyślałam, że to może mi się przydać, ale w ostatnim momencie powiedzieli, że małym druczkiem było napisane, jak już miałam gotowy list, motywacyjny, że jednak co dwa lata przyjmują, więc y, szybka decyzja, do gdańskie jest najdalej od Krakowa. Okej, okay, stąd <grafy> Tak, plus jest tam morze, a w Krakowie nie ma morza. No jest taka, y, pewna, takie pewne poczucie wolności w Trójmieście, prawda? Ten zew morza jest ewidentnie odczuwalny. Tak, magia wody i słyszałam, że tam jest duży przemiał ludzi, się zmieniają mhm. i że jest tam taka świeżość pewna. Zobacz, zmiany ustrojowe w naszym kraju przyszły z nadmorza. No właśnie. Prawda? Tak. Ale wróciłaś do Krakowa. Tak, wróciłam do Krakowa. Bo? Ponieważ najwyraźniej moja droga na tej planecie... Tak mnie miała poprowadzić misja, miałam wrócić do Krakowa, bo jak ja byłam w Gdańsku, to tak naprawdę nie wyjechałam z tego Krakowa, bo mentalnie cały czas byłam tam w tych wydarzeniach, które mnie skrzywdziły. Przez co w ogóle nie korzystałam z właśnie z morza, z tych terenów, z tych lasów. Z moreny. E, z morenki. <grym> <grym> tak, ani z klifów. No i tak chciało życia, żebym po prostu wróciła do Krakowa, posprzątała tam to, co się po posypało. I może wrócę po prostu. Mhm. Więc wróciłam, żeby zobaczyć, zmierzyć się z tym, przed czym uciekłam po prostu. No i co, wychodzisz y, zwycięsko z tego starcia? Uważam, że tak. Czuję się mm, zupełnie inną perspektywę. Czy obrałam, czy no, zaczęłam patrzeć na świat z, z innej perspektywy, kiedy, kiedy stanęłam przed tymi swoimi demonami w ludzkich postaciach. Mhm. I zobaczyłam, że wcale nie są straszni, tylko są śmieszni. Mm -hmm. To, o, podziałało zaklęcie Ridiculus z Harry'ego Pottera. Mm -hmm. To jest świetne zaklęcie, mm -hmm. bardzo pomocne. Mm -hmm. Żeby zobaczyć właśnie tę osobę, która cię krzywdzi, jako taką małą, tak naprawdę pokiereszowaną. Przez życie, która sobie sama nie dała rady i po prostu wylewa swój żal na inne osoby. No i z takimi osobami ja stwierdziłam, że nie będę rozmawiać. I to była najlepsza decyzja. jaką podjęłam chyba w życiu. Poza wyjazdem do Gdańska, i, a za adoptowaniem psa. Mhm. To K3. Ten psiak jest znakomity, tam widać go właśnie na Instagramie, pokazujesz go. Tak, Jak Kolesław. Wspaniały jest. jest spory, co? Nie, on tylko wygląda tak? na zdjęciach, że jest taki duży, a tak naprawdę sięga do kolana. Aha. I tu jest ten efekt, co, co się powtarza ten motyw. O, myślałem, że jesteś wyższy. Mm -hmm. No to on, on, on się z tym spotyka. Że, że wszyscy no widzą, że on jest ogromny. Też a jest... uległem temu wrażeniu. no. no. Karolina, zaczynasz robić, bo to trzeba nazwać sprawy wprost, zaczynasz robić furorę w mediach społecznościowych. Też na ciebie, tak jak wspomniałem, wpadłem w mediach społecznościowych. Jak myślisz, co jest powodem tego, że, że ludzie tak się dobrze odbierają, że, no, że chce się ciebie oglądać, bo ja też jestem, należy do tych osób. Zdaje mi się, że powodem głównym może być to, że ja nie kłamie. No to na pewno nie. Ja wręcz, ja to nazywam patologicznym niekłamaniem. Uh -huh. A to ci pomaga? Pewnie też, co? Ja zacytuję syna mojej przyjaciółki, która w ogóle właśnie w tym Gdańsku była tą pierwszą osobą, która zobaczyła, że coś jest nie tak. Uh -huh. I podała ci rękę. podała mi rękę i dalej mnie za nią w sumie trzyma. Uh -huh. I jest naprawdę takim aniołem stróżem dla mnie i przy okazji wspaniałą przyjaciółką taką, taka mm. moja pierwsza dorosła przyjaźń. Mm -hmm. Zacytuję jej syna, który powiedział, że on nie będzie kłamać, bo on kocha swoje życie mm -hmm. I, i tyle. Bo jak się kłamie, no to sobie, to wtedy sobie robisz dług, czy to karmiczny, czy po prostu mówicie kłamstwo ma krótkie nogi i jest ciężkie. Mm -hmm. Zwłaszcza jak się coś buduje na kłamstwie, to to się robi coraz cięższe i cięższe. Potem plecy zaczynają boleć na przykład. Albo jakieś dolegliwości psychosomatyczne. No, tak. no dlatego ja, ja chcę mieć piękne życie i, i nie kłamie. I może to przez to, że mówię tę prawdę i też no, pokazuje się z takich stron, kurczę, w sumie najgorszych. Zacz tak, te, ja wiem. Te, też te kadry, które robię, to nie miałam śmiałości, żeby nagrywać tak od góry, jak inni influencerzy, takie było to dla mnie trochę żenujące i się wstydziłam, więc nagrywam na początku tak z dołu. Aha. Kto się nagrywa z dołu? Nikt się nie nagrywa z dołu, bo z dołu się źle wygląda. Aha. Po prostu. No i może właśnie to, że daję... W tych maskach też takich na twarzy się nagrywasz, tak? Takich, tak. takich kosmetycznych. Ale w tych się czuję naprawdę... Znakomicie. Y, znakomicie, mhm. tak. I to jest chyba... No nie używam też tych żadnych filtrów, mhm. y, bo tak założyłam sobie właśnie, że nie będę podkolorowywać tej rzeczywistości, w której jestem, bo potem będę musiała kolorować ją cały czas, bo mhm. będę albo czuła się niewystarczająca, albo... No to taki motyw mi się włączył, że lepiej na surowo to robić. Bo wtedy no, jestem przy okazji osobą, która lubi sobie optymalizować życie. Więc <laughs> <laughs> <Nicu> nie. <laughs> Więc ja myślę, że ta surowość może też taka, takie po prostu życie z krwi i kości. A kto cię do tego pchnął? Kto ci to podpowiedział, że, że dasz radę, że to, że to jest wartościowe, że to może być wartościowe? Ta właśnie moja przyjaciółka. No tak. Ta z Gdańska? Tak, ta no. z Gdańska. Możemy powiedzieć jak ma na imię? Tak. To jest elastyczna. Po raz zdrawiamy elastyczną bardzo serdecznie. Tak. Karolina, mówisz dużo o sobie w tych nagraniach. Tam są często rzeczy takie głębokie, świadczące o twojej głębokiej wrażliwości. Pewnie będę bardzo długo pamiętał, kiedy był Światowy Dzień Depresji. Mówiłeś o depresji w sposób przeciekawy, mądry. Ja sam jestem po depresji. Uzgodniliśmy, że możemy powiedzieć, że ty także. Co cię skłania wówczas do do tego, żeby nagrywać takie, takie filmy i opowiadać o, o tym, jak ty to przeżywałeś, czy przeżywasz. Co mnie skłania do mówienia tak. o depresji? Na przykład o depresji. M motywuje mnie głównie to, że zauważyłam, że sama moja postawa często pomaga ludziom. Dużo osób się do mnie odzywa, że daje mi feedback taki, że rozświetlam ich dzień. Albo, że się uśmiechnęli i że to był najprzyjemniejszy moment ich dnia. Proszę Państwa, potwierdzam, tak jest. Jak się ogląda Karolina, to nie sposób się nie uśmiechnąć. Też się zawsze uśmiecham. Mało tego, to jest tak między moimi znajomymi, że rozsyłamy Ciebie, wiesz? Tak? O ja, dziękuję. No. I, i, I, I jeszcze coś Ci powiem, bo jestem z redakcji sportowej, w Radiowej Trójce. Masz fanów w redakcji sportowej, więc o, wiesz, tutaj kurczę. chłopy kurcze, takie, które uprawiają sport, przepadają za Tobą. Bo... Nice. <laughs> nice, ja trenowałam judo 8 lat. Tak? Więc możemy mieć nawet wspólny temat, tak? Judo to jest bardzo piękny sport. Ogólnorozwojowy, mądry, tak. ale posmutniałaś coś. Ponieważ ja bardzo lubiłam, znaczy, przykładam się, staram się przykładać do tego, co robię. Mhm. Jesteś perfekcjonistką? Yy... Czy bez przesady? Byłam. Byłam no, no. i to wręcz chorobliwą. Mhm. Do tego stopnia, że jak zaczynałam jakąś pracę robić, to jej nie kończyłam. dlatego Nie jak... dowoziłaś, mówiąc, nie cudzysłowie, tak? Tak, i to jeszcze bardziej mnie dobijało. Mhm. Mogłam robić w nieskończoność jedną, jedną, pracę, żeby potem stwierdzić, że jest niedobra i mhm. ją wyrzucić. Mhm. Dlatego nie mam, jak ktoś do mnie pisze, czy mam jakieś obrazy, żeby pokazać, ja nie mam archiwizacji, nie nauczyłam się archiwizacji. Ja większość życia kasowałam, każdy mhm. ślad po mnie. Mhm. Po prostu. Bo tak był ukształtowany mój mózg, takie miałam myślenie. Do... A kiedy zacząłeś dowozić? Zaczęłam dowozić, kiedy zaczęłam odpuszczać. Mm -hmm. Po prostu. Kiedy zaczęłam siadać na trawie bez oczekiwań. Kiedy zaczęłam właśnie doceniać e, to, że słońce świeci. A jak ty mówisz na słońce? Pan Paweł. <laughs> Pozdrawiamy pana Pawła. Pozdrawiamy pana Pawła. Dzisiaj, Dzisiaj bardzo pięknie świeci. Dzisiaj jest. Tak. Wyszedł. Tak, <laughs> tak. No, mów, mów. Zaczęłam dowodzić, kiedy zaczęłam odpuszczać i kiedy zyskałam lepszy wgląd w to, co we mnie jest moje, a co jest z zewnątrz. Mm -hmm. Kiedy się zorientowałam, że ludzie nie widzą tak w ten sam sposób rzeczywistości jak ja i że oni nie zobaczą na przykład tego, że tutaj wyszłam za linię, odrobinkę, że tu liczy się efekt. Takie pierwsze wrażenie tak naprawdę, a ja sobie nie dawałam tego dostępu do pierwszego wrażenia, bo ja się w ogóle nie odsuwałam od tych moich prac, od niczego, co robiłam. Ja musiałam mieć od razu zrobione. Mm -hmm. Od razu zrobione perfekcyjnie. Mm -hmm. Za pierwszym razem. Mm -hmm. No To trudne, co? Bardzo trudne mm -hmm. i myślę, że niewykonalne. Tak, żeby się zaspokoić, żeby czuć to, wow, no tak. mam to. Znaczy czasami się udawało, ale Ile to było bólu mm -hmm. i złej postawy, mm -hmm. na przykład, i siedzenia po nocach. Czyli wszystko tak... Wiem, wszystko złe. Bo... No tak. Takie tak. frustrujące, ciągnące tak. nie do góry, prawda? dokładnie. Robienie rzeczy, którą się kocha, powinno dawać radość, przyjemność, satysfakcję, a nie ból mm -hmm. i poczucie niespełnienia. Bez sensu wtedy robić to. No ale właśnie wierzyłam, że ja mam to coś, żeby, że ja powinnam to robić, tylko właśnie pomyślałam sobie, jak zrobić, żeby się tym cieszyć, nie? No i trzeba było przeinstalować cały system w głowie po prostu. No właśnie, chciałem się zapytać o to przeinstalowanie, bo wiesz, jak, jak ciebie się słucha, jak ciebie się ogląda, to widać, że ja zaryzykuję taką tezę, że ty jesteś osobą nadwrażliwą, że ten, ta burza myśli, która tam jest w tobie, jest na pewno bardzo silna, prawda? I jak to ukierunkowałaś, że, że ta burza jest taka, że jak się pojawia pan Paweł, to ty się uśmiechasz i dowozisz swoje rzeczy, masz przestrzeń na to, żeby też sprawiać radość innym ludziom, nagrywając swoje filmy. Hmm? Myślę, że pierwszym takim krokiem, który mi pomógł, to było totalne odizolowanie się od wszystkich. Mhm. Y, faza z, y, te, pustelnika. Po prostu. <grym> okay. I to wręcz taka... Skrajna? Y, skrajna. No, dziwacznie jest być pustelnikiem, mhm. mieszkając w centrum Krakowa. No trochę tak. Ale jednak mózg... No, Odbiera w różny sposób... No to, co zamknęłaś się na chacie i nie wychodziłaś? Musiałaś... Nie, no wychodziłam, ale nie rozmawiałam z tymi osobami, z którymi rozmawiałam na przykład przez całe życie. Przestałam z nimi to po prostu rozmawiać, mhm. bo, o, bo byłam już w sytuacji podbramkowej. Ja czułam, że nie może tak wyglądać moje życie, że ja mam tyle i tyle lat mhm. i ja... Co? I co? Ja nic nie, nie robię, tylko się martwię w domu, że muszę znaleźć pracę, której wcale nie chcę szukać, bo mam skill, że tak powiem, umiejętności w rękach i mogłabym to wykorzystywać i w ten sposób zarabiać, ale nie mam do tego pewności siebie wystarczającej, żeby uwierzyć w to, co robię, żeby to faktycznie dowieść. Mhm. Więc to dużo, dużo rzeczy robiłam tak automatycznie, bo już widziałam, że moje decyzje są mm, te, które podejmowałam przez całe życie, nie były dobre, mhm. bo mnie nie prowadziły nigdzie, tylko do no do smutku i takiego braku zrozumienia. Więc zaczęłam wyeliminowywać pewne czynniki, żeby po prostu sprawdzić, jak zachowa się mój organizm, mm -hmm. moje ciało, mój układ nerwowy. No i tak się okazało, okazało, się, że jak właśnie wyeliminowałam z diety, w cudzysłowie, pewne osoby... Z diety? To... Tak. No nie, no, ucięłam kontakt z pewnymi osobami. No tak. To nagle nabrałam masy mięśniowej. Odchodzenia na sam. Po prostu odchodzenia na spacery. Mm -hmm. Co nie? Tak, tak, magicznie. No bo na spacery trzeba chodzić, słuchaj, to jest warunek długowieczności. No pamiętam? tak, no. tak. I właśnie jestem za to bardzo wdzięczna mojemu psu, że mnie właśnie. Oto on najpierw mnie wyprowadzał na spacer. I co ciekawe z tymi spacerami, bo to też była taka droga, nie? Bo na początku, jak jest się zamkniętym i żyje się w lęku, przed nie wiadomo czym, mhm. y, żyje się, ja to nazywam, że wam spóźniona na nieistniejące spotkanie. Cały czas, non-stop. Mhm. Jakby ktoś za mną stał i mi coś mówił. Wiesz co, przepraszam na sekundkę ci przerwę. Y, tutaj kiedyś gościłem Dorotę Jakubowską, taką y, świetną psycholożkę, już bardzo doświadczoną i ona powiedziała, że my żyjemy właśnie to, o czym ty powiedziałeś w takim lęku. No nie wiem, że napadną na nas Rosjanie, że stracę pracę, że zapadnę na jakąś chorobę. I ona powiedziała, że 90 kilka procent z tych naszych obaw się nigdy nie wydarzy. No właśnie. Żebyśmy tego świadomość. No i czy to nie jest straszne, że tyle energii się poświęca Prawda? na myślenie o czymś, co... Co się nie wydarzy. Co się nie wydarzy, czego nie ma. Ta. I to jak ta kowak śpiewała... I'm not scared of giants. Mm -hmm. They're only monsters in my head. No tak. No kurde. To jest też żenujące, jak sobie zdasz sprawę z tego, na przykład, ile czasu się stresowałeś takimi nieistniejącymi. Znaczy, jest to żenujące, ale czujesz taką radość no ta, z tego, kulka, kiedy już ta. tego nie ma i no nie wymieniłbyś tego każdego dnia wolności od tego. By... To tak, jakbyś miała nadwagę i zrzuciła całą tę nadwagę, prawda? Jeśli tak. czujesz tak lekko, idziesz sobie po prostu pobiegać. Tak. Jak się uśmiechnęłaś, mięknie, bo tak jest, co? No jest, ta lekkość. No. No. Ty masz teraz lekkość w głowie, prawda? Tak. No, widzę. No, <laughs> Karolina, będziemy tutaj mieszali wiele wątków. Dostrzegłem jako człowiek o wykształceniu humanistycznym, że cytujesz taką literaturę na przykład z XIX wieku. To jest bardzo fajne, natomiast chciałem zapytać, skąd u ciebie takie zainteresowanie? Skąd ty w ogóle masz te książki w domu? Ty jesteś z jakiejś takiej starej, dobrej rodziny krakowskiej? Teoretycznie tak. <laughs> Teoretycznie okay. tę Te książeczkę z bajkami z 1823 mm -hmm. bodajże czy 4 dostałam od babci chwilę przed tym, jak nagrałam pierwsze, mm -hmm. pierwszą czytankę. Mm -hmm ja robię rzeczy tak, staram się mniej myśleć, więcej robić w zgodzie z tą swoją intuicją, którą mm -hmm. dopiero co niedawno odkryłam, że istnieje i tak? <laughs> że jest całkiem za ze... Jest w porządku. O, no, ta no. stara, dobra intuicja jest naprawdę w porządku. A twoja babcia jest w porządku? Moja babcia jest, y, żyje w lęku, mm -hmm. żyje, żyje w strachu. Mm -hmm. I... A próbujesz jej pomóc? Próbu próbowałam. Mm -hmm. Rozumiem. Długo. Ale Masz... to jest trudne. No, nie ma wsparcia wśród swoich najbliższych no tak. po prostu. No tak. A ma taką cudowną wnuczkę. Co nie? No. Ale no, ja sama wojny nie wygram. W każdym razie, Karolina, lubisz sięgnąć tam, gdzie nikt właściwie nie sięga, myśląc o ludziach z twojego pokolenia, jeszcze się tym dzielić? Tak, bo uważam, że to jest bardzo ciekawe. To, jak nasz język ewoluuje na przykład. Bajki są takie uniwersalne zazwyczaj prawdy, A jestem fanką prawdy i właśnie tej uniwersalności. Dlatego kocham Boba Marleya, bo mhm. on śpiewa, on ma bardzo proste te piosenki, które przypominają trochę takie właśnie wręcz biblijne przypowieści. Mhm. Bardzo lubię to. No i właśnie też no chciałam sprawdzić, czy, czy ta myśl... Czy te wartości na przestrzeni tych lat, czy one się zmieniły, czy nie? Czy dalej po prostu w bajkach są zawarte te wartości, tylko ludzie po prostu dorośli o nich zapominają i, tak jest, I idą prawda? w jakiś kurde kierunek, kiedy już mieli podane na talerzu, za będąc dziećmi? W prosty Wyst sposób. Tak, wystarczy tylko po prostu to pamiętać przestrzegać tych pewnych zasad. Zapętlamy się, co prawda, w tym biegu w codzienności. No jest za szybko. No. Zdecydowanie za szybko. I też ten rozwój technologiczny. A jak ty sobie z tym radzisz? Z tą szybkością? Nie, z, z szybkością też, natomiast a propos technologii. No wiesz, no też egzystujesz i budujesz swoją superpozycję w, w mediach społecznościowych. Potrafisz to oddzielić? Mieć taki czas na to, żeby się tym zająć, korzystając z technologii, ale też na to, żeby kompletnie odłożyć? Działam tak dość hybrydowo, <laughs> powiedziałabym. Bo jak widzę coś pięknego no. i już się sama tym nasycę, już yy, oduczyłam się tego, że jak widzę coś pięknego, to od razu muszę się tym podzielić, bo też był taki motyw. Mm -hmm, mm -hmm. Ale uważam, że jednak to nie po to, tu jesteśmy na ziemi, żeby po prostu cały czas transmisję robić dla innych ludzi, tylko też niektóre rzeczy są po prostu dla nas. Mm -hmm. Więc uczę się to oddzielać. Pięknie powiedziane. Super. Dziękuję. Zabieram to ze sobą. <laughs> bo ja lubię też, jak ktoś zobaczy to natychmiast wiesz, do swoich Co, kumpli nie? na przykład, wiesz, tak transmitować niemalże. Ale wtedy na przykład ten motyl odleci. No tak. A jakbyś tego nie zrobił, to może byłby dłużej i dałby ci nawet czas, żebyś zrobił jeszcze piękniejsze zdjęcie albo no tak. filmik. Mhm. Ja tak w to wierzę po prostu. Mhm. Ja w dużo rzeczy wierzę. Ja staram się wierzyć po prostu w te piękne i w te dobre, budujące, a nie w te niedobre. Bo to właśnie też zauważyłam, że w psychice to wszystko jest kwestia wiary, nie? Mhm. Jak ktoś wierzy, że nie ma czasu... To go nie będzie miał, ponieważ tak zagina swoją rzeczywistość, że tak się dzieje, że nie ma czasu. Mm -hmm. A ty go masz. A ja mam i noszę zegarek dla picu po prostu. <laughs> ja nie lubię patrzeć, znaczy ja nigdy nie byłam fanką czasu. Aha. Uh -huh. I też zdaje mi się, że on zaczął biec coraz szybciej. Mm -hmm. I to na, własną, na własne życzenie ludzie to robią. Mm -hmm. Bo na przykład tak, byłam ostatnio w Maroku, nie wiem, czy się mówi w Maroku, czy w Maroku. Odmieniamy. Z, z... Odmieniamy w Maroku. Super. Z mamą. Mhm. I tamta kultura, bardzo mi się spodobało to, że oni, no może oni już w skrajność lekko idą, że oni mają wręcz tak, potrafią siedzieć, gość potrafi siedzieć pod drzewem i, i siedzi. <laughs> Ale żyje jakoś, no nie? Tak. Pewnie ma gdzieś jakoś rodzinę. Mhm. Ja nie wiem, czy on mieszka pod tym drzewem, czy nie, a nie wyglądał na jakiegoś strapionego w ogóle, mhm. a że oni jeszcze rzadko kiedy piją, bo nie mają dostępu, więc oni po prostu... Kontemplują. Kontemplują, tak. no. To mi się podoba. Co ci się jeszcze podoba w życiu? Sztukę lubisz, prawda? Tak. Lubię, ale ja mam taki dziwny związek ze sztuką, Opowiadaj. bo dopiero jak byłam na studiach, to nie bardzo lubiłam chodzić na wystawy. Miałam bardzo dużo swoich głośnych spraw w głowie, które nie miały w ogóle żadnego znaczenia, <gry> więc tak y, unikałam tego życia artystycznego. Ale też no, są różni artyści. No jasne. I graficy są specyficzną grupą po prostu. Nie chcę nikomu ujmować, ale ci, których ja spotkałam, no to... Tak korporacyjnie mi to wiało, a mm -hmm. ja to bardziej lubię ubrudzić ręce, mm -hmm. zrobić jakieś nie, nieprzewidziane ruchy. Mm -hmm. Lubię działać przypadkiem, jak surrealiści. Kocham surrealistów mm -hmm. i nawet pracę magisterską napisałam. Miałam o kilku, o kilku artystach napisać właśnie o surrealistach, ale się zatrzymałam na jednym obrazie, bo tyle tam widziałam. Mm -hmm. Że mogłam całą pracę napisać o tym, o Maxie Ernście mhm. i jednej z jego prac, w jednym, jednym obrazie. Gość uważał, że się urodził z jajka. Mhm. To był człowiek ptak. I właśnie on pta ludzi ptaki malował. Mhm. I ten motyw ptaka w ogóle też mi się obudził ostatnio, bo maluję części ptaków. Mhm. Przedwczoraj czy przedwczoraj, przed trzy dni temu skończyłam dziób malować. Bociana. Mhm. Jestem z niego bardzo dumna. Bo w ogóle w dziobach się tyle rzeczy dzieje. Jak się przyjrzysz. W ogóle natura jest tak niesamowita. Ja się nie dziwię tym starym arty tym artystom w historii, że oni się skupiali głównie na naturze, na odwzorowywaniu tego, co widzą. Mhm. Co, powiedzmy, ja nie jestem jakaś religijna, ale no powiedzmy, że tego Boga faktycznie to się nie dziwię, że widzieli tam. W naturze. W naturze, no. W pięknie natury. Tak. Każdy organizm. W harmonii, no to... prawda, prawda? Pięknie. Tak. I każdy organizm to jest w ogóle idealny system. On się sam reguluje. Każde zwierzę jest idealną maszyną. Mhm. Jest... Częścią, idealną częścią ekosystemu. Pewnego. Tak, ale sam, sam, sam w sobie. sobie organizm też jak, no tak. i jak wspaniale działa. I... No to zobaczcie, co powiedzieć o naszym organizmie, o człowieku. No. To jest dopiero... No tak, ale trochę się gatunek ludzki zapuścił. Mi no się tak, zda. ale myśląc o wiesz. O, o... Ale my to jesteśmy fenomenalni, no tak, no tak. No tak. To, to, jak my możemy korzystać właśnie z tego centrum dowodzenia, co mamy w czaszce, to jest niesamowite. W ogóle jak się człowiek trochę zagłębi w biochemię, w, no to jest coś niewiarygodnego. Tak jest. No? No. I my też, yy, szkoda, że o tym zapominamy, że potrafimy sobie zrobić bardzo szybko, dobrze w takim kontekście, żeby poprawić sobie nastrój. No to idźmy na spacer, o którym ty powiedziałaś. No na przykład. Pouprawiajmy sport. Prawda? Tak. Spotkajmy się z ludźmi, których lubimy. Tak, D w dobrym kręgu. Prawda? W Jakie brym... to jest przyjemne, nie? No tak, i to są takie najprostsze rzeczy. To niesie rzeczy. potem, nie? Tak, to są tak proste rzeczy. Tylko, że one są w takim, zauważam w pojmowaniu takiego zabieganego człowieka są zbyt proste, no żeby tak. dać. I no właśnie tak. tu trzeba się zatrzymać. Ja musiałam się zatrzymać. Nie wiem, czy inni, ale ja się musiałam zatrzymać, wręcz się zmusić do tego, żeby uwierzyć w to, że to jest to. Mhm. I że to z tego masz czerpać radość, a nie z kupienia sobie na przykład nie, pary butów. Ale wtedy nie miałam nawet kasy. Właśnie, to jest to, że ja nie miałam wyjścia. Mhm. Dosłownie, nie miałam wyjścia. Musiałam się zacząć cieszyć drzewami, mhm. naturą. Bo nie miałeś hajsu. Nie też. miałam hajsu. Nie miałam... Zdawało mi się, że nie mam znajomych. Miałam zamknięta. Byłam w swojej głowie. I jedyne, co mnie koiło właśnie, to wiedziałam, że uziemianie się jest dobre, że, że ziemia jest dobra, że natura jest dobra, że jest magiczna i że to zawsze dobrze działa na człowieka. Więc stwierdziłam, no dobra, to zaczynam tę terapię po prostu. Mm -hmm. I na początku było dziwnie. Tak siedzieć, nic nie robić. Kurczę, kiedy ja mam się już stąd zbierać? Kiedy uh -huh. ja będę wiedziała, że jest ten czas, że już mogę iść? Mm -hmm. Kiedy właśnie będę wiedziała, że mogę już iść. Mm -hmm. A mogę iść, kiedy chcę. I zazwyczaj szłam do domu, kiedy zaczynało mi być zimno. <śmiech> <Spytne>. <śmiech> albo, albo jak przyszedł ktoś, z, bo byłam z psem na mm -hmm. łące, tam mamy taką łąkę w centrum Krakowa i powiem tak właśnie, mam nadzieję, że ona zostanie tam na Kopernika i że nic, że nikt tego nie ruszy. A no co, bo to są jest, zakusy? Są, słyszałam, że od lat mają jakieś plany na to miejsce, mm -hmm. a to jest taki Eden dla mhm. mieszkańców centrum. Po mhm. prostu ludzie pod... tutaj w Warszawie jest bardzo dużo zielonych takich miejsc, mhm. takich parków. Jest gdzie sobie wypocząć, tak. jest przestrzeń. A w Krakowie jest ciaśniej. Zwłaszcza jak żyje się w centrum, no to żeby jechać do lasu, no to trzeba jechać, a ja nie mam prawa jazdy. Mhm. I chcesz chodzić tam, a nie jeździć. No, no i właśnie, chcę chodzić, chcę móc przejść nawet to 10 minut i móc gdzieś odsapnąć. A planty, umówmy się, no są, tam se nie siądziesz na trawie. Ja nie, nie rekomenduję tego. Drzewo można przytulić, ale na trawie to nie ma jak siąść. No ta. No i właśnie jak y, moment, kiedy mam iść z takiego spaceru, to, to też na przykład wyznaczał mi pan, który przychodził z psem agresywnym. To ja wiedziałam, że to mi świat daje znać, mhm. że dobra, już. No się na... się. Tak, tak, możesz już iść. Mhm. Już pies się wybiegał, mhm. wszystko jest git. Mhm. I w ogóle co ciekawe, jak się odcięłam od tego towarzystwa, jak zaczęłam częściej chodzić też na te łąki, robić sobie te spacery, albo po prostu wystawiać buzię do słońca. Do pana Pawła. Do pana Pawła, tak. To mój pies zaczął też. Od razu, bo psy to są nasze lustra, nie? No. I to momentalnie no. gość zaczął no. y, też podchodzić inaczej do pewnych spraw. Bo koleś jest po przejściach. To już takie no odrzucenie to, to lekkie. jedziecie na jednym wózku. Tak jest, no? tak jest. Zostaliśmy na siebie skazani. Różnie bywało, ale ja widzę, jak ta relacja nasza się... Jak tylko właśnie jestem w tym miejscu, tutaj, teraz. Bo psy są cały czas teraz. Nie ma dla nich przyszłości. Też jestem psiorzem. Co nie? Ach. No i właśnie jak jestem teraz i mnie nie zrywa nagle nie wywala z mojego ciała gdzieś w przestrzeń kosmiczną. On jest, kurczę, lepszy jak człowiek. No. I wszystko rozumie. Tak. To jest niesamowite. Jest takim niemym przyjacielem, prawda? No, takim niemym. No, ma rację. Po prostu nie <laughs> mówi tak Proszę rzeczywiście to wszystko da się wyczytać. Tak. W tych oczyskach na przykład, prawda? Tak. I telepatycznie. No, tak. Też się tak zawiesiłem, bo tak kocham ją. mam z kolei, wiesz, owczarzycę, sukę. I tak ją kocham. Podrzucili nam ją, jak była, jak była malutka, i wiesz, ledwo ją odratowaliśmy, była bardzo chora. No i ta jej miłość jest niewiarygodna do dziś. Jakaś taka wdzięczność, no dobra, Nie, bo to aż wzruszające. No tak. Karolina, powiedz mi, jak, a jak ty się wygrzebałaś z depresji? zmieniając, robiąc rzeczy na przekór. Zmieniając swoje... Ale sama się wygrzebałaś bez psychoterapii, bez farmakologii? Chodziłam na chwilę. Na chwilę, na chwilę poszłam do, do pani terapeutki, gdzie ona mnie zaznajomiła z techniką IMDR. jest mhm. oparta na ruchu gałek ocznych i to się stosuje na przykład u osób cierpiących na PTSD. Mhm. W ogóle byłam zadziwiona, że że musiałam iść do iluś tam terapeutów, bo czasami bywałam tam u nich na przestrzeni no lat, jeszcze w tym Gdańsku, ale no jedna to mi powiedziała, że jestem sangwinikiem i miałam się z tym bujać, nie? Tyle mi powiedziała. Dziękuję bardzo. Szkoda, że mi nie powiedziała, że nie, nie spytała się mnie, w jaki sposób myjesz włosy, bo to też ma znaczenie, jak ty się z, obchodzisz z samym sobą, nie? Czy jest tam miłość, czy jej nie ma. No i trafiłam do tej pani, która właśnie ten EMDR robi. To jest w ogóle ciekawe, bo to kobieta wynalazła, która miała 5% szans na przeżycie, mhm. bo miała raka. I poszła z psem na spacer, z tego co, co pamiętam. Poszła z psem na spacer nad morze i ten pies ganiał, a ona podążała wzrokiem za tym psem. Mhm. I zauważyła, że jak tak podążała tym wzrokiem za tym psem, to te natarczywe myśli po prostu zaczynały słabnąć, tak cichnąć. Cichnąć? Tak. Mhm. A że była terapeutką, czy tam psycholożką, no to zainteresowała się tym tematem i właśnie ogarnęła taką, y taki sposób terapii, w którym właśnie podąża się wzrokiem za palcami terapeuty mhm. i no polega na takim jakby nadpisaniu traumatycznych przeżyć, że mówi ci terapeuta, żebyś sobie mhm. wyobraził to, y, te sytuacje. Te traumy, tak? Te traumy, no, te sytuacje, te żebyś sytuacje, się znowu tam sytuacje. znalazł, mhm. tak? Y, po czym jest druga sesyjka właśnie y, podążania wzrokiem za palcami i y, y potem masz powiedzieć, y, jakbyś, wyobrazić sobie, jakbyś teraz zareagował na to. Mhm. I to ma nadpisać jakby te, w mózgu to ma nadpisać te traumatyczne y, przeżycia. Ale na początku miałam to finansowane ze strony mm -hmm. <laughs> y osób w sumie, które były w głównej mierze odpowiedzialne za to, że poszłam tam. A potem się dowiedziałam, że mam sobie sama płacić za to. Mm -hmm. Więc no już potem no, nie miałam za bardzo jak, no, wiadomo jak jest, depresji. Po prostu przestałam chodzić i wtedy organizm powiedział, nie, mm -hmm. dasz radę. Mm -hmm. dasz musisz dać radę, zacznij robić jakieś głupie rzeczy, właśnie. Zacznij robić rzeczy inaczej niż robiłaś dotychczas, bo ewidentnie to, co robiłaś dotychczas, nie działało. Więc zaczęłam robić rzeczy na odwrót. To jest niesamowite, bo Ty masz wiesz, jakąś taką tendencję do um, samouzdrawiania się, i to w, w, w wielu aspektach. No, naprawdę to jest super rzecz. Karolina, zastanawiam się, w którą stronę da dalej pójść z tą rozmową, bo aha, wiem, chciałem, o co chciałem się zapytać, no bo y, nie tylko ja lubię cię słuchać, y, masz taką umiejętność łączenia bardzo starannego języka polskiego, duże masz dużą kulturę wypowiadania się y, z takim językiem wiesz, no, młodych ludzi. I ten, to kombo jest świetne, nie wiem czy ktoś ci o tym mówił. Nie. No, no to tak jest, że to, um, ty jesteś trochę jak ta o że łączysz dwa pokolenia. Wow. No naprawdę. Dziękuję. No, no to miło. masz coś takiego. Dużo czytałaś w swoim życiu? Skąd masz taką łatwość opowiadania, mówienia? Ja dużo słuchałam e, audiobooków przede okay. wszystkim. No właśnie, to już jesteś nowym pokoleniem, chociażby to świadczysz, tak. świadczy, że dużo słuchałaś. Dużo słuchałam, dużo muzyki też słuchałam i analizowałam tekstów. Mm -hmm. e, tak się nauczyłam w sumie angielskiego. Też... Słuchając, tak? Tekstów tak. z piosenek, I czytając. Tak? I czytając, czytając. Mm -hmm. I śpiewając. Mm -hmm. Mm -hmm. E... Mam kumpla, który się nauczył słuchaj, świetnie angielskiego z gier komputerowych, także różne też, są można, ale mój ojciec bardzo zwraca uwagę na to, jak się wypowiadamy. Więc ważne. tutaj to jest jego zasługa dość spora. Mhm. Że jednak ważnym było, żeby mówić, że no, w moim wypadku to nie przyszedłem, a nie przyszłem. No tak, no, ale, żeby to było e... poprawne i żeby dobrze zbudować tak, wypowiedź. Tak, więc to jest jego spora zasługa. Okay. A z tym czytaniem to jest też ciekawe, bo się wcześniej spytałeś o, o to, co pomaga tam wyjść z tej depresji, no. to ja na przykład stwierdziłam, że schakuje system, bo zauważyłam, że jak się budzi człowiek, jak wieczorem już jest nastawiony dobrze, że już jest wszystko, wszystko git, no bo przede wszystkim wszyscy śpią dookoła, tylko ty już czuwasz, więc tej energii w polu jest... No mnie jest tego wszystkiego pan, wokół ciebie. Pan Paweł się zawinął, nie? A Pan Paweł się zawinął, ale Pan Paweł nie przeszkadza. <laughs> y, to zauważyłam, że nawet jak wieczorem było dobrze, to ja się budziłam rano i tak jakbym znowu mhm. miała ten strach ze sobą. Jakbym się budziła zupełnie inną osobą. Okay. Także ja już się bałam czasami, czy ja nie mam jakiejś dipolówki czy czegoś takiego. Mhm. No i doszło do tego, że stwierdziłam, że będę kończyć dzień i zaczynać od czytania. Mhm. Choćby parę stron od mhm. czytania czegoś, co mnie interesuje. Zaczęło się od książek psychologicznych oczywiście. Mm, bo jest parę takich fajnych, które no, po prostu klepią cię po ramieniu i dają ci y, do zrozumienia, że nie jesteś sam po prostu na tym świecie. Rzucisz tytułami, pamiętasz? Mm, tak. Pierwsza, która mi się tak objawiła, dosłownie się obudziłam o piątej rano czy czwartej z takim, z paniką nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, tak jakby, a, a przed spaniem poprosiłam, do, ja tego nie robię na co dzień, ale poprosiłam Boga, żeby mi wskazał drogę. Mm -hmm. Ja tego nie robię. I ja się obudziłam o czwartej i mam takie ojej, ojej. Najpierw się martwiłam, a potem sobie pomyślałam, zaraz, a może on mnie faktycznie obudził? Może to jest jakiś nowy timeline? Mm -hmm. Może tu jest jakiś cel? Zaraz, to może ja poczytam książkę. Przypomniało mi się, David Bowie czytał książki rano. To może ja też zacznę. No dobra. I patrzę się, zielona książka, cała zielona I, i, i strony od zewnątrz i okładka żywo zielona, jak wiosna. I to była książka Kochaj. Mm, nie pamiętam jakiej autorki, Aha. ale tytuł to jest Kochaj. No i jak przeczytałam pierwsze dwie strony, to się poryczałam i mi wszystko tak... Odeszło na tamten moment mhm. i to tak zadziałało, że ja czułam, że to była ta odpowiedź od wszechświata, Boga, jak zwał, tak zwał, w co kto wierzy, nie? Tak. co mu pomaga. To, I że to była ta odpowiedź. No i zaczęło się od tej książki. Ja nie powiem, że ona jest wybitna, ale jest dobrym starterem dla mnie była. Po prostu. Klepnęła cię w tak, plecy, nie? klepnęła mnie w plecy, a potem było jeszcze Pozwól im. Mhm. I też ja pamiętam oczywiście imienia i nazwiska. Po tytułach mm. znajdziemy. Ale też jest zielona. Pozwól im i Pozwolim. to napisała dziewczyna, która y, ma ADHD i była w takiej słabej sytuacji, tak słabej, że naprawdę aż taki dług miała. Mhm. Że naprawdę do problemy się wydają być takie, co, z którymi ja się borykam, no nieistniejące. No, miałam cały czas, ja wiedziałam, że nic się nie dzieje złego mhm. tak naprawdę, ale i tak czułam ten strach. I to mnie jeszcze bardziej dobijało, że jest to żenujące w ogóle. Mhm. No i to była ta druga książka, taka psychoterapeutyczna. Wcześniej słuchałam jakiś, ale nie pamiętam. Mogę podklepać później. To podklep. Później, natomiast idziemy w kolejny wątek. Znów powiem, że nie tylko ja. E, uwielbiamy taką twoją pokazywaną codzienność, tak, o, także tą gastronomiczną. <śmiech> Nigdy w życiu nie zapomnę e, historii z rosołem i z lodzią. E, widzę, że e, ty lubisz zejść także myśląc o, o tym, żeby e, jadać zdrowo do, no, do, do rozwiązań najprostszych, prawda? Tak. Rosół zawsze... Zupami zawsze poprawiała humor. No. ale Ro zupy są super zdrowe, jak tak? są przygotowane przez nas samych. Ale też jest to proces, który robisz, nie jest wymagający, ale robisz to i zrobisz to od początku do końca, czyli dowiedziesz i etapie. zjesz. No właśnie, to tu to, dowodzisz, to, nie? To jest super punkt wyjścia, nie? No. Dlatego zawsze jak się gorzej czułam, to sobie robiłam, nie no nie zawsze, mhm. ale jak już wpadłam na ten pomysł, żeby coś zrobić, no to robiłam pomidorówkę, mhm. a najpierw się robi rosół. No tak. No. A że jest to jeszcze taka I zupa? I wtedy najpierw, przed jak się zanim zrobi pomidorówkę, to musi trafić do lodzi? No, nie żeby się przeżarł. No to musi. To tak, ale nie, czasami zostawiam go po prostu... Po prostu. Na noc. Mm -hmm. no, zależy, no, mieszkam w kamienicy, tam jest chłodno, zimny chłód, to... <laughs> to lodzia niepotrzebna. To zawsze. lodzia niepotrzebna, no. no. No i zupa, no i rosół to jest najtańsza, najtańsze jedzenie. I najbardziej takie no i jest ta... zdrowe no, tak. i tanie. No, tak, czy tak, czego tak, chcieć tak, więcej? Tak, Jesteśmy Polakami, zdrowo i tanio. I... No i zawiera kolagen, o no to... czym się dowiedziałam dopiero później, jak się zaczęłam <laughs> interesować. Rosu uzdrawia i Rosu jest ma magiczną zupą. Jak... Przecież magiczny napój za Acerixa i Obelixa, no to podstawa to była kalafiorowa, czy jakiś rosół. Nie wiem, czy widziałeś film animowany, no pewnie. O tej jak to Obelix tak naprawdę pomógł Panoramixowi stworzyć ten magiczny napój. Jestem fanem, także no to najpierw Jedziemy to było, na jednym wózku. Najpierw to była zupa. No tak jest. No, a jak jeszcze się robi tę zupę właśnie z intencją, wręcz się do niej gada, że ktoś mi powiedział, że ja tyle klnę do tego rosołu, jak to może być zdrowe. Ale ty przeklinasz z uśmiechem. No właśnie, to jest też kwestia tego, jak co czujesz, mm -hmm. jak wypowiadasz te przekleństwa. Z... Lubisz przeklinać? Ja po prostu to robię, nie zastanawiam się. <głos> tak zawsze było? No, tak. Mhm. Może to jest kwestia tej potrzeby wyrzucania z siebie emocji większymi... Mhm. z yy, większym natężeniem. Tak, tak. Mhm. Żeby szybciej się czyścić. No tak. No i ja też byłam od, od podstawówki chyba, czy gimnazjum, fankom, braci, braci figow, no, no czy znaczy, tak. tego walaszka. No, tak. Albo Kazika słuchałam od takiego, od przedszkola, znaczy mm -hmm. no, mój tata słuchał to z mamą, no to ja też no słyszałam. Tak. A Kazik w formie, to nikt tak nie strzela słowem jak Kazik. No kurde. No. No, Wspomniany więc... tak o Hemingway, może mógłbym go trochę porównać, ale chociaż on sam w niektórym utworze mówi, że, że słucha Kazika. To inspiracja nie? No. Dla każdego, nie? No tak. No. Także taką podstawę to... To chyba z domu wyniosłam po prostu. Okay. Taką podstawę, podstawę. Generalnie żyjesz zdrowo? Bo tak wyglądasz i tak się zachowujesz. Ten twój uśmiech, taka jasność, która bije od ciebie. Te rosoły, które sobie gotujesz, te pomidorówki. Prawda? To mm -hmm. jest tak, że, że żyjesz zdrowo. I to ta, ta higiena życia takiego właśnie żywieniowego też na pewno przekłada się na to, jaką jesteś osobą. Tak. Myślę, no tak. I w ogóle to kaskadowo się dzieje, że jak zaczynasz o siebie dbać, o tych podstawowych no. rzeczy, to nagle... Yy, Prostują się inne klimaty, Tak, co? No. magicznie, tak. że nie zjesz yy, jedzenia z żabki nie, wiesz, czy to zrobiła maszyna, czy... Absolutnie. Czy co to w ogóle jest? Tyż... Coś ci powiem, wiesz co, bo no? mam tutaj na antenie też taki program o długowieczności. Kierunek długowieczność, w ogóle się tym zajmuję z moim kumplem, profesorem Markiem Postułom, najlepszym ekspertem o długowieczności w kraju. I czasami gdzieś jedziemy razem i nie możemy kupić sobie normalnego jedzenia i jest umowna żabka, tak? Mhm. I wtedy używamy terminu takiego fachowego, robimy hormezę. Hormeza to jest taki bodziec dla organizmu, mhm który jest takim bodźcem stymulującym, w dłuższej perspektywie byłby niekorzystny, a w krótkiej jest dobry. Mm -hmm. I, I taką hormezą jest też mm, restrykcja kaloryczna. Czyli jak nie zjesz, to ten organizm trochę wiesz, dostaje takiego stresu oksydacyjnego mm -hmm. w stopniu kontrolowanym. Nie wchodzimy do tego sklepu z, zieloną, z zielonym szyldem, tylko robimy sobie hormezę, trochę się przygłodzimy i wychodzi mm -hmm. nam na zdrowie. Robimy to z uśmiechem, chociaż nam jest nieprzyjemnie, no bo tak. jesteśmy głodni. No. No tak, ale no. słyszałam, że właśnie takie yy, głodówki co jak, raz na jakiś czas są bardzo zdrowe. Super. Karolina, no to tutaj mówię Ci jako też człowiek wyedukowany przez profesora. Te restrykcje kaloryczne, a przede wszystkim te posty przerywane... Czyli żeby skracać okno żywieniowe w trakcie dnia, żeby tam zamknąć się na przykład w 8 godzinach mhm. ze wszystkimi posiłkami, to jest kapitalna rzecz dla, dla z tego, żeby długo żyć w dobrym zdrowiu. To jest potwierdzone naukowo, w metabadaniach. Ja nie mam pytań. Ja, bo tak moja, robisz. moja prababcia żyła 103 lata. Bo nie, bo nie jadła za dużo. Bo pewnie. właśnie nie jadła za dużo. Ona pewnie prawie za dwa nic. razy dziennie, no właśnie. Tak, no. no. Także 103 lata żyła twoja prawabcia? 103 lub 102 i to w, y, umysł, umysł miała taki czysty do, do śmierci. To co będzie z tobą? No, to ty kurczę. pod 120 podciągniesz. To widzimy się to. za 200, nie? <laughs> to jasno cię strasznie, ja, ja nie dam rady. No. No, no to jest ciekawe, że im mniej się je faktycznie, tylko właśnie jakościowo dobrze, tym... Organizm się... Coś bardzo mądrą dziewczyną. Chodzi o to, żeby to było dobre jakościowo. Natomiast ostatnio też zauważyłem o ciebie też fajną rzecz. Powiedziałeś, że a mówią, że tam y, sok pomarańczowy to ma tyle cukru, cukier jest niezdrowy, karmimy nim wirusy, a ja nigdy nie zrezygnuję z picia soku pomarańczowego i do widzenia. No nie, nie, nie zrezygnuję. <laughs> bo sprawia mi tyle radości, no. że, że nie zrezygnuję. Poza tym, skąd mam brać? Wszędzie jest cukier, tak naprawdę. Tak, tak jak powiedziałam w tym filmiku. Lepiej zrobić sobie sok, tylko nie o 20, no tak. tak jak powiedziała jedna dziewczyna skomentowała pod filmem, że buddyści mówią, że tam rano sok pomarańczowy jest złotem, w południe jest chyba srebrem, a w nocy czy tam wieczorem jest śmiercią, nie? Mhm. Czyli mówiąc w cudzysłowie, pomarańczowy rano. No tak, albo w południe. Albo w południe, jeszcze jak ma srebrny wymiar, nie? Tak. Tak, no. chociaż ja tam cię lubię też. Znaczy wieczorem nie piję, bo już mi się zazwyczaj nie chce. Wtedy rumianek wjeżdża jak złoto. <laughs> tak, rumianek. Aha. Ale... Na wieczór, tak? Tak. Rumianek jest twoim pomysłem na to, żeby... Moja mama mi powiedziała, moja mama jest w ogóle farmaceutką, co aha, jest ciekawe. Aha. Moi rodzice to farmaceuci. Stąd ty masz taką sporą wiedzę też, nie? No, może tak, tak być, tak, ale tak. też ja to tym nie wiesz, w że moja stronie masz... od y, leków. No i bardzo dobrze. No. I też moja mama jest taką farmaceutką, że jak widzisz, że ktoś przepisał lek, który może... Mhm. wywołać, ja nie wiem, czy mogę to mówić, ale czasami Boże. leki wywołują, jedne leki y, hamują postęp jednej choroby, czy tam, no, no takie pomagają sklepienie. na coś, a, przy... a wywołują Absolutnie jakąś inną, tak. a nie trzeba wcale brać tego leku, tylko można zmienić coś mhm. no innego. Tak. Albo... Ale kurkuminę zażywasz, nie? Tak, ja, no... Ja a ty nawet chyba podpowiadałeś z czym to zażywać, żeby było lepsze wchłanianie. Tak, ktoś mi powiedział w komentarzu, mam w ogóle super obserwujących, których bardzo pozdrawiam. No. Bardzo się cieszę, że... A tobie że... lawinowo skacze, co ta liczba obserwujących? Sporo tam przybywa. To różnie Aha. jest. Ja też nie jestem dobra w obserwowanie statystyk. Mhm. Właśnie moja przyjaciółka to gdzieś, jest co? to dobra. Ale masz to gdzieś. No, staram się mieć, w sumie nie patrzeć na liczby, no tylko tak. robić to, co czuję. A ty chcesz dobre. na tym zarabiać, czy po prostu czynisz dobro, bo, bo i taki jest twój cel? Mm, ja jestem otwarta i nie planuję sobie <laughs> no zbytnio. No i dobrze, jasne. A z czego żyjesz, Karolina? Z prac, które robisz? Mm. Tak, so, y, sprzedaję te obrazy na bieżąco. Staram się sprzedać te, które namaluję. Mm -hmm. I jeszcze nawiązałam współpracę z taką moją w sumie prawie sąsiadką, mm -hmm. która ma sklep z pamiątkami w Krakowie. Mm -hmm. To tam z kolei uczę się robić robotę w cudzysłowie. Mhm. Po prostu nie, nie działać tak, jak w tym świecie malarsko-plastycznym, no że dopieszczać coś tam. Nie, tutaj ma być jak najmniejszy nakład pracy, jak najlepszy efekt. No jasne. I, i to dopiero od niedawno w sumie zaczęłam robić i zwracać na to uwagę. Idzie. To mnie tak rozwija, daje ten dystans mhm, do mhm, sztuki, mhm. w ogóle do, do pracy. Mhm. Po prostu, że uczę się odróżniać właśnie to, kiedy mogę się tak poświęcić tyle czasu Ile czuję faktycznie, tak jak przy obrazie, przy dziobie, czy przy Cacchini. Yy, <laughs> no bo jak psa malowałam, to wtedy mogę spędzić cały dzień na malowaniu podbrzusza uh -huh. mojego psa. No, tak. no bo tak było. Uh -huh. Cały dzień. No bo dziwny jest ten fragment w ogóle. I mas miał strukturę. No, a tam to po prostu robisz, liczysz, wręcz roboczo minuty, nie I jest od razu efekt. I wysyłasz Aha. I albo tak, albo nie. Okay. I krótka piłka. Aha. I tego ja potrzebowałam bardzo. I to cię na razie tak stabilizuje finansowo? Tak. W taki dosyć y, y, przyjemny i prosty sposób, tak? Tak, dobrze to czytam? Prosto mm. Prostolinijny może. Taki mój po prostu. No, tak, tak to jest. Y, czuję, że to jest takie moje. I tak, i dobrze się z tym czuję. Ale też uczyłam, uczę córkę mojej przyjaciółki na przykład rysować na tablecie. Aha. A to się sprowadza do tego, że to ewoluowało, bo teraz na przykład szyjemy cosplay, takie wielkie, puchate uszy królika. Ja nawet nie wiedziałam, że ja potrafię <grym> szyć, ale zauważyłam, że jak się nie zastanawiam nad tym, czy umiem, czy nie, tylko robię... To z reguły wychodzi. Nawet to nie jest to, że wychodzi te uszy. Ja wiem, że one będą fenomenalne. Ja to czuję, nie? jaram się tym procesem bardzo. Nie mogę się doczekać, aż je skończymy. I kiedy to skoro zrobicie? Dawaj znać oczywiście tam u siebie w mediach społecznościowych, mi zobaczyli te uszy. No, pochwalę się na pewno. Sporo tatuaży u ciebie widzę. Tak. O, w ogóle to też dziarałam tego czasu. Aha, robiłaś tatuarze, tak? Tak, ja różne rzeczy robiłam, aha, aha. tylko nie wszystkie były moje. Mhm. I jak zaczynałam czuć taką presję, mhm. już się teraz nauczyłam, że jak coś idzie tak, jak krew z nosa mhm. na siłę, albo urywany jest kontakt nagle, który był okej, okay, a potem nagle go nie ma, mhm. to że po prostu... To się z tym nie boksujesz. To świat mi mówi, że idź dalej. Puszczasz to. Idź dalej, no. Tak. No. No. A ja mam sporo tatuaży. A przyjaciół masz dużo? Takich y, bliskich? Czy wcale nie? Właśnie to jest to ja pyta <głos> pytanie dużo. Co to znaczy dużo? Dużo, no tak. Ja, ja mogę powiedzieć, mam z pięciu, sześciu takich super kumpli. No to, no to ja, ja też należę do osób, które mają niewielki krąg, mm -hmm. ale naprawdę mocny skład. No tak, podobni do ciebie, czy wcale nie? Czy to nie dobierałaś się z nimi na zasadzie podobieństw? Mm. Bardziej się dobieram z ludźmi na zasadzie tego, jak się czuję w towarzystwie, no. czy, się, czy się rezonuje, bardzo modne słowo, nie, teraz. Ty bardzo intuicyjnie działasz w życiu. Tak. Mhm. Tak, bo zauważyłam, że jak właśnie... Ja miałam tendencję do, do overthinkingu, mhm. do, no to dużo osób ma. To jest... No tak, jak to w tobie widzę, mówiłem to dzisiaj, ale to jest niezwykłe, że ty nad tym zapanowałaś w taki mądry sposób. To jest niewiarygodne. Kody. No tak, jak ty sobie to uporządkowałaś, słuchaj. Kody. No. Na przykład. No, ja się chwytałam różnych sposobów, żeby to okiełznać, no. bo to było nie do zniesienia. No kurczę, tak myślę, I... że tam jest niezła mieszanka. I na przykład bardzo mi ostatnio pomagało, nie wiem czy kojarzysz, kody grabowoja. Nie, co to takiego? O, to musiałabym wygooglać, mm -hmm. bo y, nie powiem ci, to są sekwencje liczb, mm -hmm. które mają pomagać w różnych rzeczach. Ale to są sekwencje no. liczb, które ty zapamiętujesz, czy po prostu nie patrzysz? Mm. No właśnie, to no. możesz sobie ją zapisać na ręce albo A, okay. na lodówce, w ogóle okay. lodówka to jest magiczny, Lodow... lodzia jest magiczna. Lodzia. No wytłumaczmy czym jest lodzia, tak. to jest lodówka. Lodzia to jest lodówka i jak na niej coś sobie... Ty jakiś... masz takie nabożne podejście do lodzi niemalże, prawda? Nie wiem. O, w sumie tak, bo mam na niej ten plakat Prince'a, więc to jest, to jest moja taka, mm, ja tam wysyłam te intencje, nie? Aha. I właśnie jak sobie coś przypnę do lodzi, na przykład miałam przez swojego czasu e, list do samej siebie, mhm. e, taki, który mówi, mm, jakbym była znowu w tym trybie przetrwania, Żebym nie podejmowała głupich decyzji, tak. żebym pamiętała o tym, że to jest tymczasowe. Magiczne słowo temporary, mm -hmm. bardzo mnie, To właśnie elastyczna mi przypominała. Elastyczna bardzo z często, Gdańska. elastyczna z Gdańska, że to jest temporary, to wszystko minie no po ta, prostu. Ta. I, no i te wiadomości do mnie ode mnie z lodówki pod Princem, mm -hmm. y, są bardzo pomocne, więc polecam właśnie zostawianie sobie takich wiadomości do siebie w razie, jakby się z powrotem trafiło gdzieś i się chciało wyjść. Ale poczekaj, bo ten kod Grabowoja mnie zapraszynało. No i kod gra Grabowoja. Okay. Game changerem, że tak powiem, był kod na poskromienie ego. Mhm. A miałaś rozbujany? No, bojąc się wszystkiego dookoła i nie wierząc w siebie, to nie ja się no bałam, właśnie. tylko mojego. No to... Miałam okropnie. To mm -hmm. ja byłam egiem. Egiem, mm -hmm. e to... egiem chyba. No, a, a wierzyłam, że nie mam, bo przecież ja nie zasługuję. Na nic, nic, na nic nie zasługiwałam. Prezentu sobie nie kupowałam. Byłam w, w bardzo słabym związku, gdzie... Mm -hmm. Ale ja wierzyłam, że po prostu tak wygląda miłość. Mm -hmm. No i to było ego, mm -hmm. a nie ja. No i ten, no i znalazłam ten kod, który brzmi 741852963. Mhm. A skąd akurat ta sekwencja liczb? Też sobie sama osoba wymyśliła, tak? Nie. Nie. nie. Poszukałam. Okej. Okay. Poszukałam. I, I zaczęłam, no i sobie napisałam to na lodówce. Każda Pod... z tych cyfr coś znaczy? Mm, nie. nie. Nie, myślę, że to bardziej jest kwestia tej kombinacji. Rozumiem. Um, no to się, no właśnie, to albo piszesz, e, piszesz, a potem możesz się na tym po prostu skupić, no powtórzyć sobie w myślach, żeby to się zakotwiczyło. Y, mm -hmm. Przestrzeni. Mm -hmm. A tu najlepiej. Mm -hmm. No i y, zadziwiająco szybko nauczyłam się tego kodu, kiedy ja nie, nie miałam nigdy takiej pamięci do, do liczby. Do, do, liczb. do dat. Do dat, nie. nie. Bitwa pod do, na do nazwisk też nie. No i jak wpisałam sobie ten kod, to zauważyłam, że faktycznie, ty, kurde, co za Matrix, to są simsy, naprawdę. Czy ja naprawdę mogę używać kodów? Bo to cieszyło się. I potem, za każdym razem, kiedy miałam takie myśli, albo że wracało do mnie jakieś wspomnienie, które mm -hmm. y, może lepiej jest przeglądać jeszcze raz, czy ja na pewno dobrze wypadam, czy na pewno wszystko poszło git, czy ja nie... I co, odpalałaś te ten kod w Ja wtedy odpalam ten, odpalałam ten kod. Działało. I tego nie było. Nagle się okazywało i właśnie się okazywało, że to było ego. Mm -hmm. I to to przestraszone ego. Nie takie, które... Nie to takie zdrowe. Mm -hmm. No i teraz często no i dalej to działa. Te... Zaczęłam się zastanawiać, jakby skrócić ten kod, mm -hmm. żeby nie mówić całego numeru do telepizy w mózgu. <laughs> bo, bo to jest... też zabiera energię, nie? No. To czasami, yy, to nie wiem, jakoś tak intuicyjnie jak powiem sobie 7 czyli początek tej sekwencji, to od razu w mózgu mi się odpala, także nie muszę tego mówić. Jasne. I ja nie wiem, na ile to jest kwestia wiary w to, ale no, ale, to to, ale to działa. Ale to działa. To I działa, to ja... cię wycisza. Tak. Albo o, jeszcze jest kod na mm, pozbycie się negatywności. Mhm. E, po prostu. Jakkolwiek to brzmi. E, I to jest bardzo prosty kod. 9998. Mhm. No jak czuję, że jest jakieś coś tam ten, to wklepuje 9998 mm -hmm. i wtedy na przykład może ci przyjść y, pomysł, żeby na przykład wyjść z, mm -hmm. m, z miejsca tego, mm -hmm. albo żeby zrobić sobie herbatę. Mm -hmm. Jakby ten organizm reaguje na, te, mm -hmm. na to, co ty mu zadajesz, na te, na te kody. Są też kody na pieniądze. Y, są też... Mm, jeszcze był taki... Bo było to na ego i jeszcze jednego się ostatnio nauczyłam. Yy. O, na witalność i energię. Mhm. Muszę się przyznać, ja nie piję na co dzień, ale sąsiad mnie zaprosił na urodziny, mhm. które się odbyły w klubie. Były niesamowite. W końcu byłam na tyle otwarta, że rozmawiałam z ludźmi byłam z siebie bardzo dumna. Jeszcze w klubie były Tak, były w klubie, ale była oddzielona taka, yy, mhm. taka stref strefa, no, no, no. Także nie było tak ocierania się o wszystkich mhm. i potrzebowałam tego kodu następnego dnia. Mm -hmm. <laughs> I, to był, I to był właśnie y, kod 99988177. No i zaczęłam też na storki wrzucać ten kod, że mm -hmm. jak chcesz mieć, y, mm -hmm. jak potrzebujesz dodatkowego kopa, mm -hmm. kopa energetycznego, bo cię nie wiem, rosł w niedzielę, zmulił czy coś, <laughs> no, bo czasami się bo najesz. Potem, no i bo ten... potem obejrzałaś skoki jeszcze, nie ja się dodatkowo zamoliłaś. O, no, no. no. Karolina. Słuchaj, niestety muszę postawić kropkę. Niestety, bo rozmawia się z tobą fantastycznie. Jesteś super osobą, super dziewczyną. Jesteś takim poradnikiem pozytywnego myślenia. Dzięki. E, i... Też jesteś wspaniałą osobą. Dziękuję ci, ale ty jesteś wspanialsza. Nie będziemy się tu licytać, naprawdę. <laughs>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 Nic straconego. To chwila, tak chwila miła czasem to błąd promocja. Jestem Dina, po prostu Dina. Wiktoria Gorodecka czyta nową powieść w Trójce. Agata Romaniuk, Dina Dina. Urodziła się w Kijowie, mieszkała trochę tu, trochę tam. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku około 20.45. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja.